Aktualności Jedynki. Ewa Worobiec. Zapraszam. Ponad 3000 tysiące interwencji odnotowali strażacy w związku z silnym wiatrem. Noc jest spokojniejsza, ale od godzin popołudniowych znowu będzie silnie wiać. Szczególnie w województwach podlaskim i lubelskim oraz we wschodnich częściach. Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego i na Podkarpaciu. Tam porywy do 70 km na godzinę. Podobne ostrzeżenia wydano dla Zatoki Gdańskiej. A wczoraj silny wiatr uszkodził masztu łączności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. W powiecie występują problemy z komunikacją radiową, mówi młodszy brygadier Krzysztof Fila. Wskutek silnego wiatru maszt się przełamał na konstrukcję dachu naszej komendy. Wskutek właśnie tego uszkodzenia masztu mamy utrudnioną właśnie łączność z druhami, naszymi pracownikami na terenie całego powiatu i w większości na chwilę obecną posługiwaliśmy się telefonią komórkową i z uwagi na to został zadysponowany specjalistyczny samochód dowodzenia i łączności, zopoczynictwem którego będziemy budować łączność na terenie naszego powiatu. Otwarcie drogi do Morskiego Oka nie jest jednoznaczne z poprawą warunków w Tatrach, przypominają ratownicy Topr. A warunki do uprawiania turystyki nadal są. Są tam trudne. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, przypomina ratownik Witold Cikowski.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 Droga do Morskiego Oka była w ubiegłym tygodniu zamknięta ze względu na sytuację lawinową. W Tatrach ratownicy obserwowali w ostatnich dniach liczne duże lawiny schodzące samoistnie. Szwedzi liczą na szybkie podpisanie umowy na budowę okrętów podwodnych dla Polski. Stocznie szwedzkich okrętów podwodnych oglądał nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Szwedzkie okręty codziennie mają co robić na Bałtyku. Nie jest to rosyjska marynarka wojenna, ale flota cieni poza portem Treleborg, gdzie szwedzka straż przybrzeżna i policja przeprowadziły abordaż i właśnie teraz trwają śledztwa. Mówił mi Johan Norlek, dowódca szwedzkiej marynarki wojennej, Polska wybrała szwedzką ofertę Saba do dostarczenia trzech okrętów podwodnych. Takie widziałem w stoczni w Karskronie budowane dla Szwecji. Te same maszyny po obu stronach Bałtyku to zależne. Mówił mi wiceminister obrony Szwecji Peter Sandwal. Polski okręt podwodny mógłby być zmodernizowany w Karskronie, a szwedzki w Gdyni. Jednak do podpisania umowy jeszcze ostatnia prosta. Czy termin przed wakacjami jest realny? Zapytałem o to wiceszefa SAP Andersa Karpa. To zależy czy przed waszymi, czy szwedzkimi wakacjami w przybliżeniu tej wiosny. Na stole negocjacji najważniejsze wydają się jednak szwedzkie inwestycje w Polsce, ale na razie to tajemnica. Karskrona Mariusz Pieśniewski. Polskie radio. Według planów Szwedzi mają dostarczyć Polsce pierwszy okręt podwodny w 2030 roku. 15 Amerykanów zostało rannych w irańskim ataku na bazę lotniczą w Kuwejcie, poinformowała telewizja CBS, powołując się na informacje przekazane przez amerykańskich urzędników. Większość rannych wróciła już do pracy.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 Arogancka retoryka Donalda Trumpa nie ma wpływu na nasze działania, odpowiada tymczasem prezydentowi USA irańskie wojsko. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W dzień od 4 stopni na północnym wschodzie przez 10 w centrum do 13 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu silny. Po południu do 45 km na godzinę. W całym kraju porywisty północno-zachodni i północny. Porywy wiatru w Sudetach do 80 km na godzinę, a w Karpatach nawet do 100. Noc w Polskim Radiu 24.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 Czy pani została już um, oblana dziś? No ja nie zostałam, bo to zgodnie z tradycją to właściwie kawalerowie powinny, <laughs> powinni oblewać pan, więc wiedziałam, ja już nawet mam do sobą. No tak, bo y, oblewamy się wodą w ramach oczyszczenia, ale też y, y, jedno z haseł to, to płodność, tak?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 informacji. Co to takiego? To samo kolędowanie y, to jest składanie życzeń po prostu. Y, I tak naprawdę nie robili tego księża. No, ksiądz dzisiaj, wiadomo, kojarzył nam się ta, ta wizyta kolędnicza, y, ale dawniej to po prostu ludzie mieszkańcy wsi y, składali życzenia innym mieszkańcom, y, którzy mieszkali w, w danej miejscowości. I tak jak mamy, myślę, że to już czę częściej kojarzymy, to kolędowanie y, karnawałowe, czy właściwie zaraz po świętach, czy jeszcze w święta Bożego Narodzenia, y, to tak samo było kolędowanie wielkanocne, czyli chodzenie po domach, y, robienie różnych psikusów, śpiewanie i za to y, osoby te były obdarowywane y, różnymi smakołykami. No ale wszystko to robiło się po to przede wszystkim, żeby się spotkać i żeby życzyć sobie wszystkiego dobrego.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 Nie głodni. To jest... Bo jeżeli tak. jesteśmy głodni, to głowa szaleje. A jeszcze tamto. Tak.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 stawiam tak. teraz post. Słuchajcie, zostało. Kto ma ochotę? Tak, rzeczywiście Naprawdę? to jest można bardzo... Tak, można tak zrobić? Tak i znam ludzi, którzy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 a naszym gościem była Anna Wolska, entuzjastka pomagania. Zostańmy przy tym. Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powtórka programu: Autopromocja, gdzie mieszkamy?